już nie myli tu wszystko jest u, ustalone to żeby e, załatwić kontener i załatwić to wyczyścić ten, to bilnicę a nie remont pokoju to to się zostawi na później a nie, że tego bo kurde bo ja, naprawdę ja się wstrzygnę i, i ja nie będę gorzka ani ja nie będziemy na stryma w taki sposób bo to jest tylko podkręcę rzadko smerę. Ja ci mówię, że y, zbieram pieniądze na to, żeby kontener był, żeby wypieprzyć, to ustalamy na tym. A nie to, że ty wspinniesz mi wszystkie y, y, nie tylko cele. Cel jest taki, żeby wyczyścić tą piwnicę. To jest ten cel. Teraz. A nie, że coś, bo towi się nie podoba, bo tobie y, najlepiej wziąć i y, pomalować. To zostawić na później. Bo szersza jest piwnica. Ale Krzysiek, nie kumaczę o co mi chodzi. Tą trzeba ogarnąć, A nie malowanie, kurwa, pokoju na razie. No, Kurde, Krzysiek, nie kumaczę o co mi biega. Chodzi o malowanie, to zostawić później, a nie te. Najpierw to jest ogarnięcie piwnicy. Na, na gorsze te rzeczy, a nie piwi Malowanie, kurwa, to kiedy to my mamy ogarnąć? Krzysiek, powiedz sam. Kiedy mamy ogarnąć to wszystko? Przejdźcie kurwa lato bokiem i co? Chuja, i znowu będzie coś nie tak. Ustalony jest tak, żeby wyczyścić tą piwnicę wreszcie. Naby ten cel wykonać. Nie dosyć, że okłamaliśmy sprawy, że zbieram płytę na tego, tego, to już nie kręcimy tego, tego wałka. Chcę, żeby zrobić to, żeby wyczyścić tą piwnicę. A nie, że żeby... ja tego pokoju. To się zdąży. Może być zimą. To jest, wiesz, to jest krótkie 2016 kuju, kurwa lewu się nie No nie właśnie piwnica jest bardzo ważna teraz. Żeby to wyczyścić, no kiedy? No właśnie, piwnica jest bardzo ważna teraz. Żeby to wyczyścić, no kiedy ogarniemy tę piwnicę? Znowu minie lato, i znowu będzie zos. A pokój to jest zdąży się, wie, wymalować. No, Zremontować sobie, sobie to wszystko. Nawet ta piwnica trzeba ogarnąć tą pieprzoną piwnicę, żeby gości mama nie trąbiła i nie, nie wkorzała się na nas. Bo wiem, że gośki mama coś tam mówiła, tylko właśnie, nie wiem, yy, jest taki, są takie firmy, które zajmują się właśnie wytrzciniem yy, różnych rzeczy. Czyli tak, firmę ci kurwa zamówić lewusie, żeby jest za ciebie taka podpisała firma pijutka. Bo ty nie masz czasu, kurwa, że Coś, coś, Gościa Mama osobiście coś na ten temat mówiła nam, że jest taka firma, która zajmuje się takimi rzeczami, ale trzeba się dowiedzieć, jaka na jest scena tego. tego typu. wiecie ile tego jest yy, rzeczy, a po drugie, trzeba te rzeczy zobaczyć, czy one są dobre. To musi być jeszcze Gośkim Mama, żeby ona powiedziała, czy to jest to, zostawić. A spokojnie to zdążymy. Farby nie są takie drogie, jak się mówi. Prze, prze kilka lat temu co robimy remont. Czyli malowanie, to lipsowanie. To nie jest takie takie... drogie. To to się zdąży. Tylko główniejsze jest to, żeby tą płynicę ogonać. Bo później gorzka mamy, będzie się spinała. A wiesz jaka jest. Jest jakaś taka firma, która, ci mówię, która yy, przyjeżdża i bierze do, sprząta w piwnicę czy tam tego. Jest taka firma, tak, nie wiem jak się ta firma nazywa, nie wiem oni biorą za coś takiego, ale jest taka firma, bo powiem, że gorzki mama tam pozłapała. Tak, tylko przepraszam bardzo, jak na noski no, idę, a za dobę płacisz, no ma nie za dobę płacisz, za kontener, za dobę. No to już, wiesz, już się No właśnie nie wiem, czy mam w sobotę płacę, A w sobotę. No. Ja tylko wkrótce idę do roboty. tylko ty mnie rozumiesz, za dobę płacisz w Tak, na przykład na 3, 4 tylko ci mówię. Ja nie wiem, bo ja powiedziałem ja pierwszy dzień do roboty, a wiem, że n może być. Jak chcesz kontener, to sobie zadzwoń do Janusza Kupca, to ci kurwa po promocji zamówi. Ze cztery nawet. Będz.